Witam w 84. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiaj coś wyjątkowego. Przede wszystkim komiks. Przypominam, że w tym cyklu okazują się wszelakie dzieła związane z zimą. Dzisiaj Kultura Gniewu i komiks Sniff. Fulvio Risuleo i Antonio Pronostico. Otóż, Szanowni Państwo, na wstępie zapraszam wszystkich przeciwników komiksu, którzy jeszcze nie są przekonani do tego medium, do wysłuchania do końca tej audycji, gdyż zaspoileruję to 10 na 10, a właściwie 9 na 10 i nominacja do dziesiątki, zgodnie z moją tradycją, bo... Wrócę do tego komiksu za rok przy okazji następnej zimy i e, będzie rewizyta i wtedy przyznanie dziesiątki, aczkolwiek już na lubimy czytać wystawiam zasłużone 10 na 10, czyli przypomnę również e, 9 na 10 e, arcydzieło, jakby patetycznie to nie brzmiało, e, a 10 to mój ulubiony komiks. Tak, myślę, że 10 na 10 to mój ulubiony komiks z tego powodu, że łączy w gładki, przemyślany sposób zimowe klimaty, narty, góry i wiele rzeczy, które są związane właśnie z tą porą roku, a także przede wszystkim to dobre wykorzystanie medium komiksowego i postaram się to dzisiaj uzasadnić. Pada śnieg Puszysty, biały, nieki. Myślę, że dzisiaj pominę nowy film Jima Jarmusza nawet, bo chyba się rozgadam. Wystarczy jedno dobre dzieło na, na ten odcinek, a w następnym odcinku szykujcie się na... Father, Mother, Sister, Brother. Jeżeli macie okazję iść do kina, to również już polecam ten film nowelowy, gdzie pierwsza nowela jest zimowa. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć Toma Waitsa na tle Jeziora Zimowego, to już zapraszam do kin. I zapraszam was, żebyście kupili komiks, z roku 2019 w Polsce wydany w 2021 roku cena okładkowa 80 zł i opowiem w jaki sposób nabyłem ten komiks bo to niecodzienna sytuacja przechadzałem się ulicą Grodzką w Krakowie i zobaczyłem na wystawie promocja 50% w księgarni na ulicy Grodzkiej Chyba tak, to było 39 zł dałem za ten komiks. Kupując go w ciemno, yy, dlatego że to kultura gniewu. Okładka pokazuje styl malarski, jaki w środku jest wykorzystany i pociągnięty. A poza tym ta księgarnia to tak zwana tana, tania książka, która pozwala wejść, przejrzeć i dokonać decyzji zakupowej, nie w ciemno zauroczyło mnie to, że jest tutaj tak dużo zimy. Więc jako, że to jest zima, 40 zł, kupiłem to w ciemno. Kupiłem to w ciemno w zeszłym roku, właściwie e, chyba na początku 25 roku. Wrzuciłem na mojego Instagrama e, TV, obecnie jedyny Instagram, jaki prowadzę i pomyślałem, że to będzie coś na zimę 25-26. Przeczytałem to w jeden wieczór, nie, w dwa wieczory, oczywiście odwiedzając moją kochaną babcię. To jest miejsce, gdzie jest, jest bezpiecznie, spokojnie, ciepło, zimowo, domowo i wyobraźcie sobie, że ten komiks przypomniał mi, że dobre rzeczy pozwalają zażegnać dzisiejsze, współczesne ADHD, kiedy zanurzyłem się w tym komiksie, aż nie mogłem się od niego oderwać i na zdrowy rozum, że tak powiem, powiedziałem sobie spokojnie, to jest tak dobre, odłóż w połowie, doczytaj jutro następnego dnia, aby delektować się tym. Tak też zrobiłem, nie zawiódł do samego końca ten komiks. Ech, dlaczego nie zawiódł? to może jeszcze powiem tak, dla tych, którzy zimy nie lubią, choć nie wiem, czy tacy słuchają tej audycji, to można sobie odjąć ten jeden punkt. Dlatego, że jeżeli nie kochacie tej pory roku, to myślę, że to nadal będzie dobry, dobry komiks, dobra opowieść, a także dobry gimmick, jaki tutaj zastosowano. Otóż w tym komikcie to przede wszystkim dwie osoby, tak? czyli yy, pisarz i malarz. Banalna, wydawałoby się, sytuacja stanowi punkt wyjścia do niezwykle oryginalnej i zaskakującej opowieści, w której pobrzmiewają echa twórczości Italo Calvino oraz Nicola Uaya Gogola. Ta intrygująca powieść graficzna, napisana przez Fulvia Risuela i wspaniale narysowanego przez debiutującego w komiksie Antonio Pronastico pozwoli czytelnikom spojrzeć zupełnie inaczej na wielkie historie o miłości. To duży format komiksowy, A4. Trzeba powiedzieć o tym rysunku, który mnie przyciągnął. Dla niektórych może być odrzucający. Ale stylistyka wizualna tego komiksu to, powiedziałbym, współczesne malarstwo, jakie reprezentuje Zbysław Marek Maciejewski, polski malarz i Wilhelm Sasnal. Jestem fanem Sasnala, malarstwa. Również on ostatnio bawi się w kino i to też jest ciekawe, ale nie jest to tak dobre jak Sasnal Wilhelm na płótnie, którego polecam obejrzeć sobie. To są minimalistyczne rysunki. Jest to malarstwo figuratywne, ale bardzo oszczędne i to samo mamy w Sniffie Antonio Pronostico a sam Sniff, tytuł nie będę go tłumaczył, choć jest z tyłu wytłumaczony bo też nie chcę spoilerować tego triku a może pod koniec zaspoileruję w strefie spoilerowej więc takie malarstwo ograniczone mocno również kolorystycznie opowiada nam historię dwóch postaci w podrozdziałach i w jednym prologu. Mianowicie w prologu widzimy, jak para głównych bohaterów dostaje się na lotnisko. Kobieta w zielonym stroju jest pokazywana przez komiks mężczyzna w stroju niebieskim. I oni ze sobą rozmawiają, a właściwie dymki ustanawiają już pewne niedopowiedzenie i pewną ciekawostkę, na bazie której ten komiks się opiera. Oni mówią do siebie w trzecich osobach, to nie do pomyślenia, proszę cię, zobacz, wszystko się zmieni, nic się nie zmieni, tak zawsze jest, tym razem będzie inaczej. Dlaczego jesteś takim pesymistą? Nie jestem pesymistą, co za koszmar. Wiemy, że to jest jakaś para, która będzie przechodzić różnego rodzaju bolączki bolączki związkowe, czy oni się pokłócą, czy nie pokłócą, ale teraz tłumaczenie Pauliny Gorzkowskiej wydaje mi się, że tutaj sprostała konceptowi, jaki twórcy zaproponowali. Kiedy nasza para siedzi już w samolocie lecąc w Dolomity, to dialog mamy taki. Ile on siedział w tej łazience, nic nie zrobił, co masz na myśli? Po prostu tam był, no tak nic nie robiąc. Płakał, jest smutny. A co myślisz, że ona jest szczęśliwa? On mówi do niej: Kocham cię, ja też. Co ty też? Kocham cię. Miło, że to mówisz. Następnie kamera przenosi się na skrzydła samolotu. Widoki za oknem, ośnieżone szczyty, góry i widzimy ten samolot, jak leci po nieprzyjaznym terenie. Gór. I następnie wchodzimy do jakiejś ciepłej, już widoków takich ciepłych miasteczka i hotelu w Dolomitach, do jakiego oni się dostają. Ale teraz zostajemy jeszcze na bazie języka. Oni ze sobą rozmawiają. Teraz on się do niej przytuli i ją pocałuje. Już w hotelu siedzą. Ona z początku będzie się opierać. Moim zdaniem między nimi koniec. I oni leżą na jednym łóżku, czyli jakby oni mówią o sobie. Zastanawiamy się, na czym to polega. Będzie się opierać, ale w końcu mu ulegnie. Pocałują się, rozbiorą, a potem pójdą razem jeździć na nartach. W następnym kadrze, w pokoju hotelowym widzimy Telewizor na ścianie, w którym leci czarno-biały film i jakaś scena z romantycznego klasyku hollywoodzkiego, gdzie mamy kobietę i mężczyznę. Zastanawiamy się, co tutaj się dzieje, co się tu wydarza w tej scenie. Dalej patrzą za okno na ośnieżone szczyty i mężczyzna pyta, wiesz, że optymyści kończą jako alkoholicy? Łapią się za rękę, zbliżają, całują, przytulają i cały czas w tym samym rozdziale przechodzimy na piętnastą stronę, gdzie jesteśmy, no ja jestem tutaj w swoich ulubionych klimatach wyciągu i góry Wisła Soszów gdzie na 15 stronie w lewym górnym rogu jest ujęcie na stok w Soszowie. Jest dokładnie to podobnie namalowane. To znaczy no, to są dolomity tutaj, ale my tutaj mamy skojarzenie swoje. I górka, która się rozgałęzia w taką literę Y, czyli dwie trasy łączą się w jedno, a po prawej stronie leci wyciąg orczykowy, najprawdopodobniej, i po środku tego Y na tej e, ramie tak? na, na tym tułowiu litery powiedzmy, stoi chatka taka chatka stoi właśnie w Wiśle, gdzie sprzedaje oscypki e, jakiś tam grzaniec etc. zwykle nie jest to jedzenie dobrej jakości, ale kiedy zjeżdżamy wtedy, czy to z jednej odnogi litery Y, czy z drugiej zajechanie i te, zjedzenie tego oscypka to jest coś wspaniałego ta scena tutaj przypomniała mi o tych chwilach kiedy jeździłem sobie na nartach no i tutaj oni też jeżdżą na nartach na wyciągu krzesełkowym. I kolory ich kostiumów mówią nam, że to są oni, a może to nie są oni? Bo te kolory kostiumów i ich ubiorów trochę nas wprowadzają w błąd i w zamieszanie. I teraz właśnie z zamieszanie i błąd jest yy, zamierzony w tym komiksie. Bo jak oni mówią o kimś w liczbie trzeciej osobie, to być może te postaci mówią a. o sobie b. o innych osobach, które są w tym kurorcie i jeżdżą na nartach być może oni kogoś podpatrują no i c. w tej opcji komentują życie bohaterów filmowych, jakie obejrzeli w hotelu i rozmawiają na przykład yy, na, na podstawie tego filmu albo dywagują odnośnie serialu telewizyjnego więc ten motyw ten myk, ten gimmick który w tym komicie jest wykorzystany powoduje nam pewne zamieszanie, że my do końca nie wiemy co się dzieje przez to odczuwamy pewną niepewność przy wielu różnych sytuacjach no i teraz jaka jest ta warstwa oczywista w tej jasnej warstwie yy, historii Wiemy, że para przyjeżdża do kurortu rozerwać się na nartach i że mają jakieś problemy, bo leżą w łóżku i raz się nie do końca chcą przytulić, nie, nie uprawiają żadnej miłości, tak? a może chcą, a może będzie taka scena i widać, że oni walczą ze sobą, więc jeszcze jest kolejna opcja, że my myślimy, że oni przyjechali tam zreperować swój związek podbudować go. I do tego celu świetnie nadaje się właśnie wykorzystanie zimy i sportów zimowych, kurortu narciarskiego, sali z jadalnią, gdzie oni są obsługiwani, gdzie jesteśmy, czujemy się jak królowie. Ale również na tej sali bankietowej, balowej, jadalnej, restauracji jest pewna kelnerka, która być może wpada w oko facetowi i znowu ta narracja toczona w trzeciej osobie przez osoby, które ze sobą rozmawiają to jest dziwna zastanawiamy się dlaczego oni ze sobą rozmawiają w trzeciej osobie więc jeżeli to się odbywa to znowu czekamy co się wydarzy i dokąd to prowadzi i to jest rozwiązane w sposób, który powoduje, że sięgamy jeszcze raz. I jeszcze raz, jak jakieś kino Christophera Nolana, chcemy obejrzeć jeszcze powtórnie i upewnić się, że jak mogliśmy tego nie przegapić. A to, co przegapiliśmy, to wykorzystanie medium komiksu, w tym przypadku specyficznego rodzaju dymków komiksowych które umieszczane są niepozornie ale jak przyjrzymy się głębiej dokładniej pod lupą to zobaczymy, że już na pierwszych stronach te dymki mają drugie dno i dopowiadają to co okaże się pod koniec komiksu więc trzeba oglądać ten komiks uważnie Pomimo, że jest to namalowane w stylu malarskim, takim jak u Wilhelma Sassnala. E, trzeba też tutaj powiedzieć, jak już jesteśmy przy tym Sasnalu, a właściwie powinniśmy mówić e, pronostico, Antonio, że on e, tutaj upraszcza te rysunki. E, kiedy bohaterowie za ręce mają się złapać na łóżku, to ich dłonie są namalowane. W szczególe tak paznokcie, palce. Ale kiedy oni już są na przykład w lobby hotelowym i ubierają kurtki, to to nie jest ważne. Właściwie tutaj artysta, malarz pokazuje nam to, co powinniśmy zobaczyć. To, na co, z, jakby zależności pomiędzy osobami, przedmiotami, e, obiektami, które są w danej chwili ważne. E, przykładowo strona 18, ubieranie kurtek no w ogóle nie widać ich, ich dłoni w detalu, ale już w następnej scenie 20 i 21 kiedy oni leżą to ręce są ważne a w scenie 22 23 są ważne już ich twarze, więc mamy wielkie zbliżenie na dwie twarze w formacie A4 które zajmują całość kartki więc ten komiks jest wspaniały Wspaniały. E, dlaczego ja się tak zachwycam? No bo jestem fanem tej zimy. I w momencie, kiedy ja rozpoczynam rozdział numer 2 e, i patrzę na stronę 27, kiedy właściwie mamy taki e, stand-alone. Samoistny, samowystarczarny, minimalistyczny obraz armatki śnieżnej, która jest żółta na biało-czarnym tle, to właściwie można by zrobić wystawę właśnie obok Sasnalowi, taki minimalistyczny obraz, pokazujący życie współczesne. Ponieważ Sasnal, sceny jakie malował to są sceny niecodzienne. Jedna sprawa to jest jakość, styl samego malarstwa Sasnala, ale też sceny, które on dobiera są, są nietypowe, niecodzienne, publicystyczne trochę. Na przykład pamiętam jeden z jego takich obrazów, gdzie statek UFO jest namalowany. No nie wiemy, czy to jest statek UFO, czy to jest wyobrażenie, czy to to jest właśnie dyskurs współczesny na temat zjawisk nadprzyrodzonych i tak dalej, i tak dalej. Wielopoziomowa interpretacja sasnalstwa. I teraz najchętniej przydałby mi się wywiad z malarzem, autorem rysunków tego komiksu. Jednakże właśnie posłuchajmy teraz chwilę, jak jeden ze swoich obrazów niepozornych sam polski artysta Sasnal tłumaczy i to też trochę da nam obrazu jak pewne późniejsze sceny tutaj będę analizował. Posłuchajmy fragmentu wywiadu jaki został przeprowadzony z Wilhelmem Sasnalem na kanale internetowym youtubeowym Muzeum Polin. Ja sam jestem ciekawy na przykład tej pracy z główkami kapusty. Główki kapusty, to jest, a to już jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo długa historia. Bardzo polski motyw. Bardzo polski motyw, tak. Historia, mam nadzieję, dla widza ciekawa, ale niekompletna. kompletna. Główki kapusty przez to, że to jest bardzo polski motyw, że sam często mijam te głowy kapusty i zastanawiam się nad tym, dlaczego na przykład Nikt z przechodzących albo przejeżdżających na rowerze nie weźmie sobie taki, takiej kapusty. Bardzo mi się to podoba, że tak, te kapusty tak sobie rosną. Mhm. E, no ale głowy kapusty dlatego, że, też dlatego, że to są głowy, że to jest sterta głów. No i są te, widziałem, sterty czaszek właśnie w, na przykład w tym pod, pod pną Penh, w, na Polach Śmierci. Tam jest taka świątynia właśnie, w której są sterty, sterty czaszek. No więc to jest jakieś, a przez to, że na wystawie jest też ten obraz y, przedstawiający ofiarę przesłuchań y, w Kambodży podczas panowania reżimu Czerwonych Kmerów, stąd jest ten obraz y, kapust, kapusty. Ale ciekawe i śmieszne jest to, że, żeby znaleźć obrazek takiej Zdjęcie z taką stertą kapusty musiałem, szukając w internecie, jedyne takie satysfakcjonujące zdjęcie to było zdjęcie chińskich rolników stojących przy, przy stercie kapusty. Natomiast tutaj teraz na stronie 27 jest wielka armata, która pryska na całą kartę świeżym śniegiem. Co to znaczy? No co to znaczy jak oni razem ze sobą zasypiają kilka kartek wcześniej? No w filmie by to wybrzmiewało tak jak w montażu, kiedy w jednej z części nagiej broni jest prawda, zbliżenie naszego głównego Leslie Cena z policjantką i tam rakiety wystrzeliwują, jakieś e, fajerwerki i tak dalej, i tak dalej. Dalej Dolomity, właśnie to, co kręci miłośników zimy, to jest ciekawa architektura e, w, z Dolomitów, która jest tutaj pokazana e, w kontekście przyrody, ośnieżonej przyrody i architektura też jest ośnieżona, ona jest częścią tych widoków. Ładnie, ładnie to wygląda. Pokazałem babci i zapytałem właśnie kobiety, która ma 80 parę lat, która mówi, że ona nie umie czytać komiksów, ale pierwsze, co mówi, to ładne widoki, ładne domki, tak? To jest ładne, to jest estetycznie narysowany komiks, jeśli chodzi o, o widoki, czy to dzienne, czy to nocne, jak na 38 stronie. Kiedy mamy właściwie taki mroczny rysunek, mroczny, obraz, gdzie jedynym światełkiem są dwie zapalone okna w jakichś pokojach hotelowych. I tutaj na myśl przy, przy, przybliża nas, przywodzi mi to na myśl ustroń i te trójkątne domki, które mają już swoją renomę na, na świecie. Chociaż to jest, to jest coś innego, luźne skojarzenie. Więc 79 strona. Kolejny duży Wielki rysunek na całą stronę. Komiks poetycki, ale trzymający się e, twardo ziemi. E, powiedziałbym, że to jest taka trochę. To jest dobry komiks dla kogoś, kto jedzie e, z drugą połówką na wyjazd e, zimowo-narciarski, żeby e, zrobić właśnie jakąś taką swoją. E, e, rozmyślenia na temat e, związku. E, na temat pewnych ułomności ludzi w związku, bo tutaj też jest podjęty motyw zdrady. Ale no, w sposób zaskakujący. Nie chcę, nie chcę spoilerować, bo chcę, aby... Bo, bo wydaje mi się, że dużą przyjemność daje tutaj odkrycie tej, tego pewnego smaczku. Tylko ten smaczek ukryty, który na początku jest, to on... No, jest jednym z elementów, jednym z elementów budujących całą historię i naszą ym, do, dobroć tego komiksu. Więc ym, no a jeszcze, jeszcze powiem, że a propos tej architektury, to na stronie 103 właśnie y, artysta potrafi pokazać tą architekturę też w sposób groźny, y, która podbudowuje znowu no, nieprzyjemną Część tej całej sytuacji. Co ciekawe, bo to komiks włoski w epilogu, który jest dosyć kontrastowy do prologu, mamy dwie strony lata. Jakieś ujęcia Toskanii, Trochę jak z Blade Runnera nagle pojawia się zieleń, e, jakaś swoboda, jakieś, m, jakaś ucieczka do natury, która jest bardziej przyjazna, co ma swoje uzasadnienie e, w historii. Trochę słodko-gorzkie może, a może dla Was będzie bardziej słodkie. Dla mnie trochę gorzkie, ale wszystko pięknie się spina w całość, z której e, no, nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. To się trzyma i to opowiada nam historię miłości, historię związku. Związku, który być może chwieje się w posadach, który potrzebuje ratunku. Ktoś ten ratunek i rękę wyciągnąć próbuje. A może nawet nie tylko rękę, ale inną część ciała, bez spoilerów. I czy to się uda, czy będziecie kibicować tym bohaterom, zależy to od waszych osobistych przeżyć, myślę. I warto przeczytać ten komiks, ale, no, jest to specyficzne. To nie jest ten przykład, że mamy tutaj takie winter porn, powiedziałbym, choć ten film, te, te, ten komiks cały czas jest zimowy. To jest 100% zimy w zimie, więc jak najbardziej wpasowuje się to w nasz podcast. Ale, ale gdybym to dostał gdziekolwiek w innym porze roku, w innej porze dnia, to to też by ze sobą działało jako, nie wiem, komik zlecni. Aczkolwiek, no, oczywiste są skojarzenia i ja to mówię często czasami na siłę, interpretując tą zimę wklejoną w jakieś dzieło kultury. No tutaj jest to oczywiste. Ich związek chyli się ku upadkowi, chcą go naprawić, dlatego zima pokazuje właśnie upadający związek w jakiś sposób. Mówiłem o tym i podobny zabieg jest w czterech porach roku w filmie Ady, Ada Aldy, tak? E, który był też e, z, przerobiony na serial. W poprzednich odcinkach o tym e, opowiadałem. No tym tylko tam mieliśmy cztery pory roku. Oglądaliśmy każdą porę roku i tych samych przyjaciół, którzy wyjeżdżają na wakacje, więc te wakacje zimowe też miały swój inny osobny wydźwięk. Polecam y, tamten film Aldy, Four Seasons bodajże. Ten jest skupiony na jednej parze i na jednym takim y, tygodniu, powiedzmy, w jednym wyjeździe, y, gdzie ich wieloletni związek y, zostaje wystawiony na próbę i jest to zrobione w takich pogodnych barwach, miejscami gdzie w tle moglibyśmy słyszeć muzykę Anonimo Veneziano którą ja uwielbiam która jest pogodna ale ten, ten utwór Anonimowy Wenecjanin z filmu jest bardzo zimowy, taki lekutki włoski właśnie a z drugiej strony w niektórych filmach przepraszam, scenach bardzo dobrze muzyka Stefana Mikusa z płyty Śnieg, Snow. Tutaj by zabrzmiała perfekcyjnie, a dokładnie tytułowy pierwszy utwór Snow, z płyty Snow z 2008 roku, którą ja już chyba polecałem. Tutaj etniczna muzyka folkowa, która... To powiedziałbym tak metaforycznie, nie wiadomo, czy raz idzie w lewo, raz idzie w prawo, do przodu, czy do tyłu. Te nutki są takie ze sobą e, roztrzepane e, względem siebie. Podobnie właśnie jak tutaj nasi bohaterowie. Nie wiemy, czy się zejdą, czy rozejdą, co, co z tego będzie. Dlatego jako background do słuchania, do czytania polecam płytę Stefana Mikusa Snow która oferuje przeróżne barwy, przeróżne motywy śnieżne właśnie w wersji muzycznej. To na dzisiaj tyle. 9 na 10, znakomity komiks, nie mam się do czego przyczepić, oczarował mnie totalnie. Zapraszam na Patronite, gdzie wrzucę kilka ujęć w formie wideo, bo ten komiks ciężko dostać. Zobaczycie, jak to pięknie wygląda i tym samym dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, miłośnikom moich produkcji, czy to zimowych, czy to opowiadających o starej bibliotece grozy, czy też o nowościach filmowych. Zapraszam do wsparcia na Patronite, wrzucenia paru groszy. Bardzo to popycha i, i motywuje do dalszego nagrywania. I już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Filmy Zimowe, gdzie opowiem o nowym filmie Jima Jarmusza pod tytułem Father, Mother, Sister, Brother. W oczekiwaniu na kolejny odcinek podcastu zapraszam do kina lub też do pobliskiej księgarni, chociaż ja wykupiłem w Krakowie na ulicy Grodzkiej ostatni egzemplarz komiksu pod tytułem Sniff, czyli Sniff. Zagadkowy tytuł, który zostaje pod koniec wyjaśniony. Trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Bądź do zobaczenia na Żarłuk TV, ale to już wiadomo.